Podbeskidzie nie zapomina Ksiądz Władysław Nowobilski jest proboszczem parafii w Ciścu. Górale z parafii mówią o nim, że jest chudy jak wypłata, ale ma wielkie serce. Stara się, by pamięć o tych, co wyjechali na ziemię zachodnie, nie wygasła. Mieszkańcy Podbeskidzia to ludność niepokorna. Swoje niezadowolenie i bunt wobec komunizmu zademonstrowali nie tylko poprzez stawianie zbrojnego oporu zaraz po wojnie, kiedy lasy pełne były partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych, ale także na początku lat siedemdziesiątych. Wtedy mieszkańcy Ciśca w zaledwie 24 godziny wybudowali kościół, który stoi do dzisiaj. Ówczesne władze kategorycznie nie chciały zezwolić na budowę świątyni, choć zrobiono już fundamenty. Wiernych to nie złamało. Rankiem 5 listopada 1972 roku wieś obiegła wiadomość, że na fundamentach wstrzymanej budowy zostanie odprawiona msza. Przyszli chyba wszyscy mieszkańcy, a ksiądz Nowobilski wezwał do rozpoczęcia budowy kaplicy. Dzięki utrzymaniu terminu w ścisłej tajemnicy pracę prowadzono bez przeszkód. Dopiero kilka godzin później na budowie pojawili się smutni panowie z SB. Grożąc, próbowali zmusić ludzi do zaprzestania budowy. Gdy nie pomogło, wyłączono energię elektryczną. Mieszkańców to nie zatrzymało, rozpalili ogniska i pochodnie. Światło dostarczały też zaparkowane w pobliżu samochody. Rankiem 6 listopada ściany kaplicy były gotowe. Świeże mury wytrzymały też ciężar więźby dachowej. Przez kolejne dwa dni kryto dach papą, kaplica była gotowa. Zaczęły się jednak przesłuchania mieszkańców i sprawy sądowe. Grożono rozbiórką kaplicy, dlatego przez kolejne dwa lata mieszkańcy co noc jej pilnowali, jednocześnie rozbudowując. Świątynię pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego, poświęconą później przez kardynała Karola Wojtyłę, udało się obronić. Stoi do dziś, ale wygląda już trochę inaczej. Mury jednak są te same. Proboszczem w dalszym ciągu jest ksiądz Władysław Nowobilski. Opiekuje się mieszkańcami Ciśca tak samo jak wtedy, gdy odprawiał mszę wczesnym rankiem, w listopadzie 1972 roku. Gdy ksiądz Nowobilski został proboszczem parafii w Ciścu, miejscowi opowiedzieli mu historię partyzantów z Baraniej Góry. Zainteresował się nią. Jego brat, również ksiądz, także był w lesie. Działał w oddziale ognia na Podhalu. Ksiądz Nowobilski poznał osobiście Antoniego bieguna, pseudonim Sztubak, który opowiadał mu o wydarzeniach z września 1946 roku. Zna nazwiska osób z Ciśca, które wyjechały. Z ich rodzinami rozmawiał o tym wiele razy. Sztubak przyjechał do księdza Nowobilskiego w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i zaproponował odprawienie mszy w intencji pomordowanych. Chciał też, aby postawić symboliczny grób, by można było zapalić świeczkę tym, którzy nie stąpali już po żywieckiej ziemi. Wtedy nie było jeszcze nic wiadomo o miejscu, w którym zginęli. Przed kościołem, po prawej stronie, koło krzyża, Stoi dziś pamiątkowy, symboliczny nagrobek. Trochę przysłaniają go krzewy. Ustawiono go w 1992 roku, a poświęcenia dokonał biskup Tadeusz Rakoczy. To tradycyjna wioska, ludzie chcą pamiętać. Pamięć o partyzantach żyje. Zauważa ksiądz Nowobilski. Sztubak sporządził listę osób, które wyjechały. Figuruje na niej 167 nazwisk. Wśród nich jest m.in. Stanisława Golec, pseudonim Gusta. To krewna znanych muzyków pochodzących z Milówki, braci Golców. Matka muzyków jest siostrzenicą Gusty. Władysław Foksa dziś jest już po dziewięćdziesiątce i przewodniczy Związkowi Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Żywcu. Gdy rozmawialiśmy pierwszy raz w połowie maja 2009 roku, do związku należało dwudziestu jeden żyjących jeszcze partyzantów ze zgrupowania Bartka. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej. Starają się, jak mogą, kultywować pamięć o ludziach z lasu i wydarzeniach z 1946 roku. By wstąpić do związku, trzeba mieć czystą przeszłość. Tak, by nie było co do niej wątpliwości. Od członków nie wymagają jednak zaświadczeń z IPN. Znamy się, to wystarczy. Mówi Foxa. Jest założycielem związku, który powstał w 1990 roku. Kierował nim od początku, ale ze względu na wiek zrzekł się funkcji przewodniczącego. Mówi, że znalazł godnego następcę. Spotykają się dwa razy w roku. Niestety zwołują się także na pogrzeby, by pożegnać dawnych towarzyszy broni. Teraz członkowie związku mogą się widywać bez ograniczeń, bo do 1989 roku mogli o tym jedynie pomarzyć. Gdy spotykają się, wspomnieniom nie ma końca. Foxa mówi, że to już nie boli, a na płacz jest już za późno. Kombatanci rozmawiają o codziennych problemach, kolejkach do lekarza, drogiej żywności, polityce. Nie jest im łatwo. Przez lata byli obywatelami drugiej kategorii. To byli najczęściej chłopcy tylko po podstawówce, na edukację nie mieli szans, a pracę też mieli nie najlepszą. Emerytury pobierają bardzo niskie. Występowali do sądów z pozwami o odszkodowania za lata spędzone w więzieniach. Dostawali różnie, od dziesięciu 10 do 100 tysięcy złotych. Jest też wielu takich, którzy nie spali na więziennej pryczy, ponieważ zgłosili się, gdy ogłoszono amnestię. Im odszkodowania już się nie należą. Władysław Foksa w szeregi partyzantów wstąpił pod koniec 1945 roku. Był łącznikiem z om jego oddział nie był przeznaczony do transportu, prowadzili działalność dywersyjną. Mieli czekać na rozkaz, co robić dalej. Miał nadejść z jednej z parafii żywieckiego dekanatu. Chęć wyjazdu była olbrzymia, ale gdybym to zrobił, to bym teraz tu z panem nie rozmawiał, powiada Foxa. Konspiracja miała swoje zasady. Jeden o drugim nie wiedział. Często nie znali swoich losów. O tym, że Oma aresztowano, Foksa dowiedział się dopiero po 1990 roku. Nikt także nie potrafił precyzyjnie określić, ilu partyzantów wsiadło na ciężarówki. Znali jedynie pseudonimy tych z najbliższego otoczenia. Przez lata nie mieli okazji do rozmowy na te tematy. Foxa aresztowano dokładnie w Mikołajki 1946 roku, w biały dzień. Zatrzymano go na ulicy. Szedł, a od dobrych kilkuset metrów tuż za nim jechał samochód. Nie było możliwości ucieczki, a w kieszeni nie było nic, z czym można było się bronić, wspomina po latach. Nie wie, kto go zdradził, nie chce tego dociekać. Trudno mieć pretensje do kogoś, kto był przesłuchiwany przez UB i tego przesłuchania nie wytrzymał. O ub mówi diabelne brutale. Wie, co mówi, bo ma skalę porównawczą. W październiku 1942 roku aresztowało go gestapo. Za czerwonych, na Montelupich siedział w jednej celi razem z siedmioma innymi osadzonymi. Pamiątek z partyzanckiego okresu nie mają już żadnych. To co było zabrali ci z Dziewiąty dzień września jest dla nich symbolicznym dniem. Przyjęli, że był to początek wywózek. Co roku ów dzień rozpoczynają mszą w Żywieckiej Katedrze. Później przechodzą pod pomnik na skwerze przy MCK. We wrześniu 2006 roku, w 60. rocznicę uprowadzenia żołnierzy Bartka, w Żywcu odsłonięto obelisk upamiętniający to wydarzenie. Pomnik stanął na Rudzy, na skwerze obok MCK. W uroczystości zainicjowanej przez Żywiecki Oddział Kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Na kamiennym obelisku ląduje orzeł. Niżej dwie tablice. Dowiadujemy się z nich? Iż pomnik poświęcono żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, WIN oraz konspiracyjnego wojska polskiego, którzy polegli lub zostali bestialsko wymordowani przez aparat represji PRL. Pod tym pomnikiem wygłaszane są przemówienia: Tam płoną znicze. Hieronim Woźniak, w nad Sołą i Koszarową, stwierdza, że mieszkańcy Rudzy są sceptycznie nastawieni do tej inicjatywy. Ponieważ działalność Narodowych Sił Zbrojnych była mocno kontrowersyjna. NSZ były przeciwko Sowietom, komunistom i Żydom. Współpracowały z Niemcami, likwidowały oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Autor pisze, że żołnierze Narodowych Sił mordowali nie tylko komunistów i osoby z nimi sympatyzujące, ale na sumieniu mają nawet zabójstwa dzieci. Przytacza przykłady, jak partyzanci napadli w Łodygowicach na dom restauratora. Nie było go akurat w domu. Zrabowali co cenniejsze przedmioty, a czwórkę nieletnich dzieci zabili, likwidując w ten sposób świadków napadu. Na końcu dla zatarcia śladów zbrodni podpalili dom. O corocznych uroczystościach odbywających się pod pomnikiem na Rudzy, kombatanci zawiadamiają szkoły średnie i swoich sympatyków. Organizujemy w szkołach odczyty i pogadanki, wyświetlamy filmy, a w prasie informujemy o swojej działalności o naszych uroczystościach i rocznicach, mówi Władysław Foksa. Pomniki poświęcone pamięci żołnierzy Bartka można spotkać nie tylko w Żywcu, ale także w Szczyrku i Kamesznicy. W Szczyrku nieopodal kościoła stoi rzeźba przedstawiająca Pietę. Na jej podstawie znajduje się Krzyż Narodowych Sił Zbrojnych i tablica z napisem. W hołdzie żołnierzom siódmego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania Bartek, walczącym o wolną Polskę, w latach 1944-1947. Synom tej ziemi. Co roku w rocznicę zajęcia Wisły organizowany jest Rajt Bartka. Organizatorami są zespół Szkół Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej oraz Międzyszkolny Klub Historyczny imienia Danuty Siedzikówny, Inki. Imprezę obejmują swoim patronatem parlamentarzyści. Ta pamięć nie zaginie i to jest dla człowieka budujące, mówi Foxa, którego serce nie przestaje się radować, gdy po prelekcjach w szkołach nagradzany jest przez młodzież głośnymi oklaskami. Do przełomu politycznego nawet nie wiedział, gdzie wymordowano jego towarzyszy broni. Później, gdy już wyszło na jaw, że stało się to podstrzeleckim Barucie, wybrał się na miejsce kaźni. To było w 1992 lub 1993 roku. Maria Byrdy, która ostatni raz widziała brata, gdy ten pod osłoną nocy przyszedł pożegnać się z rodzicami, nadal mieszka w tym samym domu, co po wojnie. Tamtej nocy bała się nawet otworzyć oczy. Dziś nie ma już obaw przed opowiadaniem o tamtych czasach. Siada na krześle w sieni, tej samej, w której wtedy udawała, że śpi, gdy widziała Janka ostatni raz, i wspomina to, co jeszcze tkwi w jej pamięci. Malowniczo położony dom ma cztery izby. Wykończony jest drewnem. Przez ponad sześćdziesiąt lat jego wygląd trochę się zmienił, ale niewiele. Tym domem mieliśmy się podzielić z bratem. Pół dla niego, pół dla mnie, opowiada. U Byrdych się nie przelewało. Maria miała jedne spodnie, brat także. Matka prała je na okrągło. Chleb piekli sami. Ziarno też sami mielili na żarnach. Już po wyjeździe brata ojciec musiał jeździć do obielska Białej, do UB. Po powrocie płakał. Wtedy Maria nie wiedziała jeszcze dlaczego. Prawdę zaczęła się domyślać po jakichś dwudziestu latach, jak mówi, jak już wszystko czerwone się skończyło. Ale wtedy rozmawiać z nikim o tym nie mogła. Odważyła się dopiero po 1990 roku. Słyszała też, że brat miał zginąć w trakcie walk na Podmagurze. Słyszałam strzelaniny nieraz. Sakramencko ich wtedy gonili, wspomina. Nikt jednak nie pokazał jej miejsca, w którym może leżeć jej brat. Nikt też nie był w stanie potwierdzić tej wersji. Prawdy o losie Janka dowiedziała się dopiero od Instytutu Pamięci Narodowej. W śledztwie otrzymała status pokrzywdzonej. Później regularnie dostawała korespondencję z informacjami, co aktualnie dzieje się w śledztwie. Nie ma już żadnych pamiątek po bracie. Kiedyś miała jeszcze zdjęcie, ale gdzieś zaginęło. Może to wina wnuków, które wzięły fotografie do szczegółowej analizy? Może napisze, może przyjedzie. Łudziliśmy się przez lata. Ani mama, ani tato nie poznali prawdy. Może po śmierci spotkali się z bratem, Wzdycha Maria Berdy. Jej brat nie ma symbolicznego grobu, ale Maria o Janku nie zapomina.